Kochani, witam was serdecznie. Nie lubię oklasków przed kazaniem z jednego powodu, że często są one mocniejsze od oklasków po kazaniu. Także, także umówmy się, że w ogóle nie klaszcie, bo się załamie potem, że tylko trzy osoby klaszczą, kiedy jak wchodzę, to wszyscy. No rzeczywiście jestem któryś tam raz z kolei wśród was. Pastor tak skromnie podszedł, że przyjeżdżam, bo chyba nie jest tak źle. Ja podobnie o sobie myślałem, że albo nie jest tak źle, albo jest tak tragicznie, a wy tacy łaskawi jesteście, dajecie mi szansę się poprawić za każdym razem, także próbuję, choć może to nie obiecuję, że, że wyjdzie. Trochę pisaliśmy ze sobą, Jacek i ja, więc podpytałem, czy są jakieś tam instrukcje, zalecenia. Więc był taki bardzo w tym powściągliwy. Parę tam żartobliwych było instrukcji, żeby na przykład nie smęcić, więc mówię, że nie obiecuję. I powiedział mi, że jesteście w pewnym cyklu właśnie Sola, Skryptura. I mówi, jak chcesz, to możesz się podpiąć pod temat. Najpierw odmówiłem, bo sobie myślę, że to jest taki temat, który należy do pastora. On jest w pewnym sensie trochę taki wychowawczy żeby tu mieć właściwe podejście do fundamentu naszej wiary, do, do Słowa Bożego, do Biblii. Ale później, rozmyślając nad tym, ciągle żyję takim głównym przesłaniem, które, które mam, podróżując po, po, po różnych miejscach, po różnych kościołach. I zobaczyłem, że jeden z tematów, którymi się dzielę, to jest pewien sposób czytania Biblii, pewien sposób czytania Bożego Słowa. I pomyślałem, może się tym podzielę z wami. Więc to, co będę przedstawiał dzisiaj, niekoniecznie oznacza, że wszystkie inne metody czytania Biblii macie odsunąć, odrzucić. I to będzie oznaczało, że przyjęliście, co dzisiaj mówię. Być może dla niektórych jest to temat znany. Niektórych z was może zachęcę do spróbowania tego sposobu czytania Biblii. Nie wiem, czy czujecie się komfortowo, kiedy mówię o, o sposobach czytania Biblii, ale takie są. Można czytać na przykład tematycznie, więc przez całą Biblię można zajmować się tematem nie wiem, przebaczenia albo tematem Bożego przymierza, Bożej wierności, Bożej opieki. Można czytać całą Biblię pod kątem roli Ducha Świętego, Ducha Bożego albo wypełniania się proroc, proroc na przykład mesjańskich. Więc pod różnym kątem można czytać Boże Słowo. Można czytać całymi księgami, na przykład o czym dana księga jest i, i wszystkie te sposoby zalecam. Można też mieć takie laboratoryjne, analityczne podejście, gdzie bierzemy na przykład werset Pisma Świętego i rozkładamy go na czynniki pierwsze i każdym słowem się zajmujemy. Więc z tych sposobów jest nieskończona ilość. Natomiast dzisiaj chciałbym zaproponować pewien bardzo taki stary sposób, który ja nazywam takim powolnym, takim pewnym kontemplatywnym sposobem czytania Bożego Słowa. I polega on na tym, że niekoniecznie zdobywamy nowe informacje czytając, ale bardziej otwieramy duszę, serce i spędzamy czas z krótkim urywkiem Bożego Słowa, delektując się nim. Wczoraj rozmawiałem z waszym pastorem i mówi, że były poruszone już takie ilustracje, jak Boże Słowo jako miecz, Boże Słowo jako, y, y, y, y, jako lustro i trzecie było, proszę? Lampa, lampa. O, ktoś pamięta, słuchają cię. <słuchaj> jako lampa pochodnia. Natomiast dzisiaj chciałbym podkreślić jeszcze inny, obraz Bożego Słowa, a mianowicie pokarmu, pewnej potrawy. I, I my często używamy tego sposobu porównywania czy wyrażania się o Bożym Słowie. Mówimy na przykład nakarmić się Bożym Słowem. I dzisiaj tak do bólu chciałbym właśnie mówić z Wami o tym, jak spożywać Boże Słowo. I zanim przejdziemy do, do tematu Chciałbym, byśmy sobie uświadomili, że jesteśmy właśnie takim społeczeństwem ubóstwiającym wiedzę. Ja też lubię wiedzę, choć nie zawsze mogę się pochwalić wiedzą w każdej dziedzinie. To imponują mi ludzie, którzy posiadają wiedzę. Natomiast nigdy wcześniej ludzkość nie miała tak łatwego dostępu do informacji, jak teraz. Urządzenie, które nosimy w kieszeni, czyni nas ekspertami a może tak by należało zrobić w cudzysłowie ekspertami w każdej dziedzinie. Wczoraj rozmawialiśmy z Filipem i Filip wyraził frustrację swoją zawodową, kiedy pacjenci mają taki syndrom eksperta, bo gdzieś tam coś poczytali na internecie i nagle lekarzowi wmawiają, że nic nie wie, prawda? I tak może być. Zdradzę wam tajemnicę, że pastorzy też mają takie takie sytuacje, kiedy ktoś gdzieś tam na YouTubie posłuchał jednego kazania i już czuje się nieomylny i przychodzi i mówi, pastorze, słuchałem Cię przez 30 lat i mylisz się. Ty w ogóle nie wiesz, o czym mówisz, posłuchaj sobie tego kazania. Kiedy byłem pastorem, to miałem taką całą listę linków, które czekały i prawda one się nie doczekały mojego słuchania. Nie dlatego, że jestem arogancki, ale dlatego, że domyślałem się i strasznie dużo było takich, takich rzeczy, które ludzie mi kazali słuchać albo jakieś tam książki czytać. Niektóre czytałem, niektóre nie. Więc tacy właśnie pseudoeksperci w każdej dziedzinie. Jednak wiedza, a doznanie to nie to samo, szczególnie jeśli chodzi o, o jedzenie. Wiedza o jedzeniu to nie to samo, co spożywanie. Spróbujcie na przykład na śniadanie przeczytać sobie artykuł o dobrym odżywianiu zamiast spożycia śniadania, prawda? Yy, to nie to samo. I jest pewien taki efekt uboczny, ja to nazywam takie duchowe powikłanie, że ludzie lubią często na przykład czytać albo mówić o modlitwie zamiast... <śmiech> Byliście na spotkaniach modlitewnych, gdzie więcej się mówi o modlitwie niż się modli. Bo chcemy znaleźć ten właściwy sposób modlitwy, a właściwy sposób modlitwy oznacza krótko się pomodlić i otrzymać szybko odpowiedź, prawda? I wtedy sięgamy po następną książkę, po następne kazanie o... To jest coś takiego, jakbym zaprosił was do siebie do domu i kazał wam usiąść przy swoim basenie, którego nie mam, ale tak marzę sobie. I ja mu wszedł do wody, a wy wszyscy siedzicie, może kawkę wam postawię, coś do przegryzienia i siedzę w tej wodzie i tak, tak pluskam nią i tak mówię, ona jest taka fajna, chłodna, zimna, ciepła, mokra, niechlorowana i tak opisuję wam i można sobie popływać i zanurkować i podskoczyć i położyć się i tak słuchacie tego, ale to nie jest to samo, co wejście do basenu i skorzystanie no, z tej wody. Jeszcze znowuż tak odnoszę się, kiedy byłem pastorem w Centrum, w Polskim Centrum Chrześcijańskim w Chicago i chrzty mieliśmy, to mieliśmy baptysterium właśnie tak w podłodze na scenie i taki zwyczaj mieliśmy, że Dzieci zapraszałem blisko, one tak z boku siedziały, żeby mogły się przyglądać i właśnie pastor dzisiaj użył takiego terminu socjotechnika, ale to chyba nie było to, to po prostu było zapraszanie, aby dzieci były oswojone z tak bardzo ważnym, ważną decyzją chrztu, chrztu wiary, świadomości, żeby wzbudzać w nich pragnienie. Ale też miałem taki, taką zabawną umowę, że po chrzcie przez zanurzenie, nie myślałem w ogóle o tym i brałem tak wodę i tak chlapałem te dzieci. I, I kiedyś ktoś z gości był, bo zawsze zapraszaliśmy ludzi ze mną, pytał się, czy ja ochrzciłem te dzieci też przy okazji bez ich wiedzy. I tak sobie pomyślałem, no, że może powinienem przestać, ale raz przestałem i dzieci były obrażone, więc wróciłem z powrotem do, do chlapania ich, ich tą wodą. Ale powiedziałem im, że mam nadzieję, że nie poprzestaną na tym, tylko po prostu kiedyś wejdą do wody i pozwolą się zanurzyć. Dlaczego tak pozwalam sobie trochę o tym mówić? Ponieważ dzisiaj chciałbym was zaprosić właśnie do takiego wejścia, zanurzenia się do Słowa Bożego takiego spożywania, takiego delektowania się Słowem, pozwalania, aby ono stawało się częścią nas, częścią naszego DNA, żeby znalazło się w nas, żeby ucieleśniło się. Taka inkarnacja, nie mylić z reinkarnacją, takie wcielenie Słowa w nas, gdzie Słowo Boże, a my, to jest taka nierozłączna jedność, żeby Słowo zamieszkało w nas. I kiedy mówię, zechcę powiedzieć wam, jak to zrobić, to nie chodzi o technikę, chodzi o proces. Chodzi, żeby poświęcać czas i fizyczne miejsce na to, by Słowo mogło zamieszkiwać w nas. I wiecie, że Biblia mówi o czymś takim, jak spożywaniu Słowa. W Księdze Ezichela w trzecim rozdziale, w pierwszym wersecie Znajdujemy coś takiego, posłuchajcie. Synu Człowieczy, Ezechiel mówi, Synu Człowieczy usłyszałem, zjedz to, co przed sobą widzisz. Zjedz ten zwój. Biblia Warszawska mówi, zjedz tą księgę. Zjedz ten zwój, zjedz tą księgę i idź przemawiaj do domu Izraela. A gdy otworzyłem usta, podał mi ten zwój do zjedzenia. Synu Człowieczy powiedział do mnie, nakarm swoje ciało i napełnij swoje wnętrze zwojem, który ci podaje. Zjadłem go więc a był on w moich ustach słodki jak miód. Podobne słowo znajdujemy w objawieniu Jana w dziesiątym rozdziale. Jan pisze tak, a głos, który usłyszałem z nieba, znów odezwał się do mnie, podejdź i weź rozwinięty zwój, warszawska mówi księgę, który trzyma w ręce anioł stojący na morzu i lądzie. Podszedłem więc do anioła i poprosiłem, aby dał mi ten mały zwój. Wtedy on mi powiedział, weź i zjedz go, napełni goryczą twój żołądek ale w ustach będzie słodki jak miód. Wziąłem za to z ręki anioła mały zwój, albo księgę, zjadłem go. I rzeczywiście w ustach był słodki jak miód, natomiast gdy połknąłem, poczułem gorycz. Powiedziano mi, musisz znów prorokować o ludziach, o ludach, narodach, językach i o wielu królach. Kiedy rozmawiam czasem z ludźmi właśnie takimi uznającymi się za ekspertów, szczególnie tych reprezentujących szkołę, Dosłowności, literalności, traktowania każdego fragmentu Pisma Świętego dosłownie, to często posługuje się tym i mówię, czy to jest przykład dosłowny, czy rzeczywiście Ezechiel i Jan schrupali sobie Biblię swoje, czy jest to pewien obraz czegoś. No jeżeli dosłownie, no to naśladujmy, no to mówię, jeżeli ktoś jeszcze ma Biblię w miękkich okładkach i dobre zęby, to sobie by poradził, ale są plastikowe, skórzane okładki wiecie, nie bardzo. I, i śmiejecie się, prawda, bo od razu widzimy, że, że nie chodzi o to, abyśmy fizycznie tutaj zabrali się za, yy, za Biblię, ale chodzi o jakiś rodzaj przyswojenia Bożego Słowa. I rzeczywiście tak, Bogu chodziło o to, aby Eziech, Ezechiel, jak i, i Jan, na tyle mogli utożsamić się, na tyle, aby słowo stało się taką integralną, nierozdzielną częścią ich, aby tak naprawdę, nie wiem, może nawet nie musieli korzystać z notatek, żeby to nie było coś obcego, ale coś naprawdę, co należy do nich, coś, co przeżyli prawdę, za którą mogą umrzeć i powiedzieć, to jest częścią mnie, to jest, to jest moje duchowe DNA. Kiedyś w Polsce młody człowiek, któremu pastor zlecił poprowadzenie studium biblijnego, a tak naprawdę chciał, żeby jakiś tam taki mini wykład zrobił, mówi, przygotowuję się już sześć tygodni i ciągle nie wiem, co mam powiedzieć. I tak mówię, Boże, co Ty do tych ludzi chcesz powiedzieć, co Ty do tych ludzi chcesz powiedzieć? I tak słucham go i nie opowiadam tego, żeby pokazać, jak mądry jestem albo doświadczony, tylko takiego chwilowego przebłysku doznałem wtedy. I mówię, wiesz co, może nie zastanawiaj się, co Bóg tym ludziom chce powiedzieć, po prostu opowiedz tym ludziom, co Bóg do ciebie mówi. Co jest ważne dla ciebie, jaka prawda Bożego Słowa, co Duch Święty, na co czyni cię wrażliwym, uwrażliwia twoje duchowe zmysły. On tak chwilę posiedział i mówi, mam, rzeczywiście, i nagle zobaczyłem jego twarz, jego oczy rozjaśniały i mówi, no tak, to będzie moje, rzeczywiście. A już miał całe stosy książek, kogo cytować i wreszcie mówi, teraz za dużo materiału. Mówi, tego materiału nie czuję. No i później go pytam, jak poszło. No i mówi, wszyscy są przekonani, że powinienem zostać nauczycielem naszego zboru. Ja mówię, no widzisz, dlatego, że było to twoje, autentyczne, prawdziwe. I wydaje mi się, że, że dzisiaj brakuje nam tego, bo nie wierzymy, że Bóg rzeczywiście może nas nakarmić swoim słowem w taki sposób, że jest ono przetrawione, staje się częścią nas i kiedy wypowiadamy je dla ludzi, właśnie to jest to słowo, o którym Izajasz pisze, że ono nie wraca się próżno. To niekoniecznie chodzi o takie tylko czytanie i cytowanie, nawet niekoniecznie chodzi, żeby dokładać Biblia mówi albo Słowo Boże mówi, ale tak jak właśnie w Biblii czytamy, kiedy ktoś mówi, niech mówi jak Słowo Boże, jest tutaj mowa o tym, że Słowo Boże zamieszkuje w nas, staje się częścią nas. O czym ja mówię? Może taka ilustracja trochę pomóc, kiedy mały dzieciak uczy się gry na pianinie, a tym samym na każdym innym instrumencie, to nie wiem, jeżeli mieliście dzieci, które posyłaliście na lekcje muzyki i oczywiście muszą ćwiczyć w domu, to na początku musieliście być bardzo cierpliwymi rodzicami, chociaż my mamy subiektywne podejście i dziecko fałszujące, wydaje nam się, że jest już wirtuozo, bo to jest nasze dziecko, które gra, ale sąsiedzi często sugerują nam, a żeby zamykać okna wtedy, kiedy dziecko ćwiczy i tak dalej, prawda, bo nie nadaje się to do słuchania. I jest to często na pianinie jednym palcem, najpierw do Remifasola, fasola, później może w laskotek na płotek, ale przychodzi czas, kiedy dzieciak patrzy w te nuty i nagle zaczyna grać, grać w pełni rozwinięty utwór klasyczny, Mozarta, Chopina i, i zaczyna to być piękne. Ale po jakimś czasie takiego ćwiczenia, spędzania po kilka godzin dziennie w, w muzyce, w pięciolinii, w nutach, w tym wszystkim, uczenia się również teorii, Nagle prosimy tak kogoś takiego, szczególnie to widać, kiedy prosimy muzyka, ażeby przygrywał tak zwane do kotleta. I dobry muzyk często sobie gra, gra tak samo pięknie jak na koncercie, ale w tym samym czasie rozgląda się jest świadomy, co się dzieje na sali, uśmiecha się do ludzi, tam wita, mruga do nich, a tutaj zasuwa po klawiaturze. Kiedy to jest możliwe? Tylko wtedy, kiedy zasady muzyki stają się taką integralną częścią całego, całego jego, jeżeli można tak powiedzieć. On sobie nie musi przypominać definicji muzyki, nie musi sobie przypominać poszczególnych nud. jak to tam było wizualnie, danej stronicy, po prostu jest to jego częścią. I tym samym nie chcę powiedzieć, że nie jest ważną rzeczą, ażeby znać doktryny. Nie jest ważną rzeczą, aby znać wielkie tematy, jakie porusza Biblia. Nie jest ważną rzeczą uczenia się na pamięć fragmentów Bożego Słowa i cytowania poszczególnych wersetów. Jest to bardzo ważne. Ale dzisiaj nie będę o tym mówił. Będę bardziej właśnie o tym mówił, jak Słowo Boże staje się częścią nas i ujawnia się, uzewnętrznia się w postaci naszego charakteru, naszej natury, że tak powiem, naszej automatycznej mowy, naszych odruchowych myśli, naszych instynktów, kiedy nawet nie musimy sobie przypominać poszczególnych treści Bożego Słowa. Jest ono częścią nas. I już jeden werset był cytowany. Dzisiaj chciałbym, abyśmy rozpoczęli od psalmu 119. Jest to pieśń, hymn na cześć Bożego Słowa. Ale tylko 7-8 wersetów. Psalm 119, 97 do, do 105 wersetu. Posłuchajmy. Ja odczytam z tego tłumaczenia przymierze. Nowe przymierze, stare przymierze. Potocznie mówią e, Biblia zaręby. <śmiech> o jakże kocham Twoje prawo, rozmyślam o nim cały dzień, Twoje przykazanie czyni mnie mądrzejszym od moich wrogów, ponieważ jest przy mnie wiecznie. Jestem roztropniejszy od wszystkich mych nauczycieli, gdyż rozmyślam o Twych postanowieniach. Jestem rozsądniejszy od starszych, bo strzegę Twoich poleceń. Powstrzymuję nogi od wszelkiej złej ścieżki po to, by strzec Twego słowa. Nie odstępuję od Twoich rozstrzygnięć, ponieważ Ty mnie pouczasz. O, jak słodka jest Twoja obietnica dla mego podniebienia. Słodsza jest niż miód dla mych ust. Dzięki Twym rozporządzeniom nauczyłem się rozsądku. Dlatego nienawidzę wszelkich ścieżek kłamstwa. Twoje słowo jest pochodnią dla mych nóg, jest światłem dla moich ścieżek. Po pierwsze mamy tutaj pewien popis psalmisty w znajomości języka. Mnóstwo synonimów dotyczących tego samego, Bożego prawa, Bożego słowa. Zauważcie, że 97 werset Twoje prawo, 98 Twoje przykazanie. 99. werset Twe postanowienia, 100. werset Twoje polecenia, 101. werset Twego słowa, 102. werset Twoje rozstrzygnięcia, 103. werset Twoja obietnica, 104. werset Twe rozporządzenia i znowu zakańcza w 105. wersecie Twoje słowo. Mowa jest właśnie o Bożym Słowie, mimo tego, że tak bogatego języka psalmista używa. Ale też chciałbym, abyście zwrócili, w jakiej formie on się tutaj wyraża. I powiem wam, że najprawdopodobniej, gdybyśmy tego nie znaleźli w Biblii, a jesteśmy wierzącymi w sola skryptura i wybaczamy z tego powodu, albo nawet nie zauważamy pewnych form, ale jest to trochę taka forma samoprzechwalania się. Zauważcie. Twoje przykazanie czyni mnie mądrzejszym, od moich wrogów, no dobra, no to jeszcze wrogów, wrogów politycznych, wrogów religijnych i tak dalej, ale 99 werset, Jacku, ty jesteś nauczycielem, gdyby uczeń tak powiedział, jestem roztropniejszy od wszystkich mych nauczycieli. To jest problemowa postawa ucznia, kiedy uczeń myśli, że jest mądrzejszy od nauczyciela, gdyż rozmyślam o twych postanowieniach. A setny, zauważcie, jestem rozsądniejszy od starszych, bo strzegę Twych poleceń. I zanim skrytykujemy tutaj autora o jakiś narcyzm, chciałbym, abyśmy spojrzeli na Psalm 119, ten sam autor, o tym samym, ale już trochę w innej formie. Mówi tak, prawo Pana jest doskonałe, pokrzepia duszę, postanowienia Pana sprawdzone – Niedoświadczonych, albo właśnie Warszawka mówi chyba prostaczka, uczy mądrości. I tutaj on już w trzeciej osobie się wyraża, że innych uczy. Polecenia pana trafne pocieszają serce, przykazania pana wyraźnie otwiera oczy, bojaźń pana zapewnia czystość, trwać będzie na zawsze, rozstrzygnięcia pana niezawodne, a przy tym sprawiedliwe, bardziej upragnione, upragnione niż złoto, nawet najszczersze, nawet najszczersze, słodsze niż miód choć spływałoby prosto z plastra. Twój sługa, i o sobie tutaj mówi w takiej, w trzeciej osobie, twój sługa również doznał dzięki nim oświecenia i tych, którzy ich przestrzegają, czeka wielka nagroda. To jest psalm 119, wersety od trzeciego do 12. A więc mamy praktycznie tą samą treść, ale już takie skromniejsze podejście autora, gdzie nawet o sobie mówi w trzeciej o sobie, ale włącza już drugich innych i mówi, że Słowo Boże czyni nas, czyni czytających, czyni wierzących, zdatnych do życia zgodnie z Bożą wolą. Więc o co tak naprawdę chodzi? W psalmie 119 Dawid decyduje się, ażeby na swoim przykładzie pokazać, jak Słowo Boże zmienia go, i, i jak go uzdania, i jakiej pracy, jakiej przemiany dokonuje w jego życiu. Więc nie chodzi tutaj o przechwalanie się, ale chodzi o to, że Dawid jako autor jest świadomy tego, co Boże Słowo może dokonać. I oczywiście możemy dopasowywać się do panujących zasad kultury, etyki, do czasów panujących dzisiaj. I w dzisiejszych czasach nie jest mądrą rzeczą, wypowiadać się w taki arogancki sposób, że tylko mój punkt widzenia jest właściwy, nawet jeżeli jesteśmy przekonani do tego, ponieważ tak naprawdę dyskwalifikujemy się w oczach słuchacza. I dlatego pozwoliłem sobie, żeby tutaj usprawiedliwić autora psalmu 119, że o to mu nie chodziło. Chodziło mu o to, spójrzcie na mnie i zobaczcie, byłem ignorantem, ale pozwoliłem na to, aby Słowo Boże dokonywało pracy w moim życiu. I mogę dzisiaj zobaczyć i nie ukrywać tego, że dużo młodszy jestem od tych, którzy są starsi, a w tamtych czasach starsi to oznaczało rządzący w Izraelu, rządzący w narodzie, od których oczekuje się mądrości, ale tej mądrości w nich nie ma. Dlaczego? Ponieważ nie doświadczają tego, co Słowo Boże może uczynić w życiu człowieka. Więc tak naprawdę to nie jest arogancja polegająca na tym, spójrzcie, mam wrodzone zdolności. Spójrzcie, jaki mądry jestem, ale nie. Spójrzcie na mnie i zobaczcie. Spójrzcie na zdjęcie. Tych, którzy propagują działanie diety przed i po. Spójrzcie na mnie. Moje życie przed działaniem Bożego Słowa. Moje życie teraz, kiedy Słowo Boże działa w moim życiu. Jest diametralna różnica. I o czym dzisiaj mówię? Mówię o takim świadomym poświęceniu czasu na to, aby poprzebywać tak zwanie w Słowie Bożym. Kiedy decydujemy się na krótki... Urywek Pisma Świętego, dobrze jest to praktykować codziennie, wymaga to około pół godziny czasu. Jest wiele, że tak powiem, podejść do tej techniki czytania Bożego Słowa, ale chciałbym dzisiaj Wam zaproponować taką okrojoną, składającą się z takich czterech kroków. Dobrze jest znaleźć sobie ulubione miejsce, czy to zamknięty swój pokój, czy jeżeli pogoda pozwala na zewnątrz, czy jeżeli mamy ogród w ogrodzie, w parku, czy no gdziekolwiek, ale żebyśmy byli sami i nikt nam nie przeszkadzał. Abyśmy mogli sobie usiąść i pierwszy krok wyciszyć się. O co chodzi z tym wyciszeniem? Pozwolić sobie, aby nasze ciało, zauważcie, Ezechiel mówił tam, że Słowo Boże pożywiło, posiliło jego ciało. Nie traktujmy osobno, że Słowo Boże dotyczy tylko naszego ducha, naszego, naszej duszy, ale Słowo Boże dotyczy całego naszego człowieka, umysłu, duszy, ducha, ciała. To wszystko jest powiązane i myślę, że inni tu na tym miejscu mogą to lepiej nam wytłumaczyć, ale możemy pozwolić na pewne myśli, które sprawią, że przyspieszy nam bicie serce. To wszystko jest razem powiązane, jesteśmy zintegrowanym jednym człowiekiem nierozdzielonym, nie składających się z, część, z trzech odrębnych części. To wszystko tak naprawdę składa się na nas, kim jesteśmy. A więc pozwólmy na relaks, na takie wewnętrzne spowolnienie, gdzie przestajemy myśleć, że za chwilę, jeżeli to rano, że za chwilę muszę pędzić do pracy, ale pozwólmy, jeżeli to jest rano, na tyle, żeby nie myśleć o tym, że za chwilę muszę jechać do pracy, ale świadomie, dobrze, dzisiaj mamy luksus taki, że możemy sobie nastawić telefon, który odlicza nam pół godziny, abyśmy się nie spóźnili i po prostu nie myślmy już o tym. Pozwólmy na ten relaks, spowolnienie. Poczekajmy, aż uczucie pośpiechu zaniknie. Mówię o tym wewnętrznym uczuciu pośpiechu. Muszę pędzić, bo cały dzień jest przede mną. Jeżeli robimy to w środku dnia, można sobie też wydzielić ten czas, ażeby nie myśleć w tym momencie, że za chwilę muszę wracać do pracy, żebym się nie spóźnił. Może wziąłem sobie pół godziny przerwy. Albo wieczorem... Dobrze jest wyłączyć telefon, żeby nikt nam nie przeszkodził. Na ile to możliwe, powierzmy Panu nasze myśli, które rozpraszają, kłopoty, obowiązki. Nie wiem jak Wy, ale za każdym razem, kiedy ja często zapominam o pewnych rzeczach, ale jak siadam, żeby mieć ten czas sam na sam z Bogiem w taki właśnie, w taki zrelaksowany sposób, od razu mi się bez notatek przypominają wszystkie obowiązki, które miałem zrobić i nagle w środku zaczynam już się spieszyć i to wiecie nie takie jakieś tam do sklepu pójść czy coś, tylko nagle Wiem, że miałem zadzwonić do, kogo już, do kogoś i odkładam już to trzy dni. I nagle staje to się ważną rzeczą w tym momencie, i przyznam Wam się, że wiele razy rezygnowałem z tego czasu z Bogiem, bo myślę, na pewno ten człowiek w tym momencie siedzi, patrzy na zegarek i mówi: Zadzwoni czy nie, zadzwoni, zadzwoni czy nie. A ja już trzy dni to odkładam, nie? Więc te pół godziny niewiele zmieni, jeżeli przerwę, ale zmieni dla mnie, bo nie spędzę tego czasu z Panem. Więc dobrze jest nauczyć się, aby się wyciszyć. Ja to nazywam: Uciszmy w sobie Martę. I pozwólmy Marii usiąść przy Jezusie, aby słuchać. Bo my często myślimy, kto jest tym wzorem. I często mamy ten konflikt, bo Marta też jest wartościowa. Bo później, jak już Pan Jezus. Pomówił, poopowiadał Słowa Bożego, żołądki dają o sobie znać i wtedy pojawia się Marta. Ale jeżeli spojrzymy na tą historię, że każdy z nas ma w sobie Martę i Marię, tylko w zależności kiedy, która dominuje, to dobrze jest się nauczyć, że we właściwym czasie Maria wybiera tą, tą jedną cząstkę lepszą, która nie będzie jej odjęta. A to jest ten właśnie czas, gdzie nie oznacza, że wszystko zostało zrobione, ale wszystko zostało zastopowane, ponieważ teraz siadam i będę słuchał słów Jezusa. I to jest ten czas właśnie, kiedy wyciszamy się. To, co może pom pomóc, to w krótkich słowach takiego skupienia modlitewnego. Możemy mówić, powtarzać typu przyjdź Panie Jezu, albo mów Panie, bo sługa Twój słucha, albo kocham Cię Panie albo chcę być z Tobą. Pojedyncze zdania, które nie wymagają nie wiadomo jakiego skupienia się, jakiej twórczości. Po prostu coś, co pomaga nam się wyciszyć i wyraża pragnienie bycia z Jezusem. I wtedy otwieramy wybrany fragment Bożego Słowa, krótki, który nie powinien składać się z większej ilości niż ośmiu może do dziesięciu wersetów i czytamy powoli wybrany urywek bez większego skupiania się na szczegółach. Inaczej bez presji, że muszę coś wyciągnąć, czegoś się nauczyć, muszę coś zapamiętać, po prostu czytamy. Zauważyliście, u ludzi są różnego rodzaju sposoby jedzenia. Są ludzie, którzy są skupieni na jedzeniu i jedzą i patrzą i mówią i rozmawiają o tym i tak dalej, a są ludzie, którzy... Biorą udział w luźnej konwersacji, tak jakby w ogóle nie zwracali uwagi na to jedzenie, ale jedzą w tym samym momencie. I, i zauważcie, że, że to nie ma znaczenia, czy się skupiamy na jedzeniu, czy się nie skupiamy. Dopóki powolutku sobie jemy, ono ma takie samo znaczenie. Kiedy znajdzie się w nas, wtedy organizm się za nie bierze i jest pożywiony, jest posilony. I tak samo tutaj, nie skupiamy się nie wiadomo jak, nie angażujemy swojego intelektu w ten fragment Bożego Słowa, nie od razu nie szukamy komentarzy, skąd to się wzięło, jakie było tło historyczne. Po prostu czytamy, czytamy powolutku i po przeczytaniu pozwalamy na chwilę ciszy. Po prostu w ciszy jesteśmy w tym Słowie, w obecności Jezusa. Mówię o ciszy nawet 30-sekundowej, niedługiej, minutowej. I za chwilę czytamy ten fragment ponownie, powoli, cicho lub na głos, ale tym razem zważamy na poszczególne zdania lub pojedyncze słowa przykuwające naszą uwagę. Inaczej nie zamierzamy, co wyłowie, bo wiecie, są pewne... Fragmenty, które jak gdyby od razu narzucają to samo. Kiedy prowadzę studium biblijne, czy nawet wykład, czy tak dalej, ludzie od razu nawet mają popodkreślane w Biblii i zawsze te same tory, zawsze ten sam tok myślenia. Niedawno, już teraz będąc w Polsce, w pewnym zborze miałem taki w tygodniu, jak to ludzie ze wschodu mówią, rozbiór słowa. Taka analiza Bożego Słowa. I był tam fragment, który mówi o tym nieprzebaczalnym grzechu. Ja akurat z Łukasza czytałem, który trochę inaczej brzmi i mniej szczegółowo niż w Mateuszu, gdzie Pan Jezus mówi, że jeżeli ktokolwiek coś wypowie przeciwko Ojcu, przeciwko Synowi, będzie mu to przebaczone, ale kiedy wypowie coś przeciwko Duchowi Świętego, nie będzie mu to przebaczone. I w ogóle nie planowałem się zajmować tematem tak zwanego nieprzebaczalnego grzechu, tylko bardziej mówiłem tutaj o roli Ducha Świętego i, często, i mówiłem tam, bo to jest w kontekście tego, że kiedy będą was brać przed prześladowców waszych, postawią przed jakąś komisją, przed władzami, nie martwcie się o to, co będziecie mówić, ale będzie wam w owym czasie dane przez Ducha Świętego. I chciałem podkreślić tutaj tą pozytywną rolę Ducha Świętego, że, że kiedy Duch Święty natchnie nas, ażeby coś mówić, to tak naprawdę, nie chciałem wywoływać poczucia winy, ale tak naprawdę jest to gaszenie Ducha, kiedy zamykamy usta i nie mówimy w momencie, kiedy Duch Święty każe nam mówić. A wcześniej w tym samym rozdziale jest mowa, o tych obłudnikach, którzy w zamkniętych pomieszczeniach, tak zwane w ciemności wypowiadają słowa i Jezus mówi, że przyjdzie dzień, kiedy na dachach zostanie to ogłoszone. Więc mówiłem o mowie motywowanej fałszem, chęcią obmówienia kogoś, praktykowania takiej dwulicowości pewnej obłudy, a też mówiłem, że jest inny motor napędzający naszą mowę i jestem Duch Święty. Wiele innych rzeczy mówiłem, skończyłem, cztery osoby podeszły do mnie i mówią, no ale nie wyjaśniłeś nam, czym jest ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu. I ja mówię, a to są ludzie, którzy przynajmniej 40-50 lat czytają Biblię, są wierzącymi. Ja mówię, dlatego że dzisiaj to akurat nie było moim tematem. I wtedy zacząłem rozmawiać I ja mówię, nie jest to fajne, że albo nie fajne, że w tym, w tym fragmencie jest dużo więcej warstw, bogactwa, które Bóg nam może podkreślić, możemy się nauczyć, ale za każdym razem, jak jesteśmy w tym fragmencie Bożego Słowa, to od razu o tym, to od razu o tym. Nie, że to nie jest ważne, jest to bardzo ważne, ale w Słowie Bożym jest dużo więcej bogactwa, dużo więcej składników odżywczych dla naszego ducha, aniżeli tylko ten jeden. Powiedziawszy to, wracamy tutaj do naszego drugiego kroku. Po raz drugi zaczynamy czytać ten sam fragment Bożego Słowa przy tym samym posiedzeniu, powoli, cicho lub na głos, zważając na poszczególne zdania lub pojedyncze słowa przykuwające naszą uwagę. I bądźmy świadomi, że możemy mieć tendencję, aby za każdym razem wyłapywać to samo, ale pozwólcie, niech nasza dusza reaguje. Nie wiem, Odkryliście kiedykolwiek bukiet w tych samych potrawach, które jecie całe życie, których wcześniej nigdy nie czuliście? Kilka lat temu opowiadałem w Głupczycach i zrobiłem furorę, bo byliśmy na wsi zaproszeni z żoną. Wtedy byliśmy i człowiek ugościł nas z ziemniakami. Po pierwsze, nie chcę krytykować Stanów Zjednoczonych, tam mieszkam, kocham ten kraj, ale w Ameryce nie ma dobrych ziemniaków, mimo tego, że mówią, że ziemniaki stamtąd pochodzą. <śmiech> nie ma, są takie wodniste. Ale tu w Polsce można naprawdę znaleźć ziemiaki, które ja pamiętam z dzieciństwa. I szczególnie to były jego ziemiaki wykopane bez nawozów i tak dalej. Ja nagle sobie przypomniałem, że jest pewien bukiet, pewien smak w ziemniakach, których nie czułem od czasów dzieciństwa. Jak dobrze jest spożywać coś, co jemy często, z pewną taką uważnością, świadomością, że możemy znaleźć smak, którego wcześniej tam nie widzieliśmy, a on tam zawsze był. I to samo jest ze Słowem Bożym, że kiedy spożywamy, jest on słodki jak miód, a wiecie, są różne miody, są ludzie, którzy potrafią to, to samo jeść często i za każdym razem wyczują tam coś innego. Niekoniecznie chodzi o przyprawy, ale chodzi o ten naturalny smak. I przy tym drugim czytaniu, powoli, cicho lub na głos, niekoniecznie na siłę wyszukujemy coś, ale czekamy, na co zareaguje nasza dusza. Spróbujcie zdefiniować, na czym polega to, że jakaś piosenka wam się spodobała. Jedziecie do pracy, radio gra i nagle nie postanawialiście właśnie, że ta piosenka mi się spodoba. Nie czytaliście wcześniej na temat autora, nawet niekoniecznie słowa, ale coś uchwyciło waszą uwagę, że później przyłapujecie, że, że śpiewacie albo nucicie tą, tą piosenkę przez cały dzień. I o tym właśnie mówię, że kiedy czytamy po raz drugi ten sam fragment, z którym już jesteśmy już oswojeni, pozwalamy na to, ażeby nasza dusza, niekoniecznie nasz umysł reagował na jakieś zdanie, na jakieś poszczególne słowo, na jakąś myśl czy koncepcję, która pozostaje nam w pamięci po czytaniu. Zachowujmy je świadomie, zachowajmy to słowo w sercu, tak jak Maria zachowywała serca Jezu, słowa Jezusa w swoim sercu. I dopuśćmy możliwość, że właśnie poprzez to słowo, to zdanie, to jedno słowo, tą jedną koncepcję, Bóg mówi coś do nas. I znowu pozwólmy na chwilę ciszy. Niech ono wsiąka w nas, niech Boże Słowo wsiąka w nas. Posiećmy z tym Słowem. Po prostu podelektujmy się tym. Po chwili ciszy czytamy po raz trzeci ten sam fragment Bożego Słowa. Ale czytamy już jeszcze bardziej refleksyjnie. Powolutku. Można po cichu, można na głos. Ze świadomością tego, co przykuło naszą uwagę w poprzednim czytaniu. I wtedy pomyślmy, jak i dlaczego właśnie to Słowo tu i teraz się dotyka. I wiecie, że nie możemy narzucać, jak Słowo Boże ma sprawić, abyśmy się czuli. My często szukamy pocieszenia, często szukamy ukojenia wzrostu nadziei, radości. Ale zauważcie, że kiedy Bóg powiedział, ażeby Ezechiel i Jan spożyli to słowo, to u Jana szczególnie to widać, że kiedy jad było słodkie, ale kiedy połknął, stało się gorzkie jak piołon. A my tylko szukamy często słodkości Bożego Słowa. I dlatego taki rynek chrześcijański, albo nawet rozszerze religijny, to ma swoje powodzenie w tak zwanych wybranych wersetach albo obietnicach. To są fragmenty z Bożego Słowa, które tylko i wy, które myśmy sobie wybrali, autor wybrał, bo one właśnie są słodkie. Ale ci, którzy rozumieją rolę gorzkich ziół, to nie unikają ich. Podobno w Indiach, dzięki temu, że posiadają te, te zioła, te przyprawy, których my nie potrafimy przełknąć, potrawy się nie psują. One są ostre, piekące. I Słowo Boże składa się z tego, co jest słodkie, z tego, co jest gorzkie, co jest balsamem, ale też i mieczem. I dobrze jest nie unikać i nie mówić, no ja to tylko miodzio. Ale po prostu tak, jak idzie. I kiedy po spędzeniu czasu w Bożym Słowie, w Bożej obecności czujesz się zaniepokojony, wstrząśnięty, to nie oznacza, że rozminąłeś się z Bogiem. Nie za każdym razem musisz się czuć tak samo i w podskokach sobie iść do pracy, bo poczytałem sobie Słowo Boże. Ale może czasem będziesz szedł w ten sposób ponieważ Bóg Cię czymś obarczył, włożył na Ciebie jakieś brzemię, jakiś obowiązek, a może Cię skorygował. Na pewno, 100% jestem pewien, że drugiego Tymoteusza czytaliście, że Słowo Boże jest użyteczne, pożyteczne do nauki, do poprawy, do korygowania, do zrugania, do, do wszystkiego, tylko po to, ażeby przygotować ludzi Bożych, aby byli, to parafrazuję, wiernymi głosicielami Słowa Bożego, takie, jakie ono jest. A nie tylko ta wybrana słodkość. Nie tylko te cukierki, które też są ważne, bardzo ważne, ale teraz podkreślam, jak gdyby nie bójmy się czasu z Bogiem w rezultacie którego jesteśmy zaniepokojeni, rozgniewani, wstrząśnięci. Jeżeli, pamiętajmy, jeżeli decydujemy się, aby pozwolić na tak zwany święty gniew w swoim życiu wobec niesprawiedliwości, grzechu, niedbałości, lenistwa, to musimy najpierw być oburzeni na swój własny grzech. Nie ma takiego powołania, jak napiętnowanie grzechu w życiu drugich ludzi. Szukajcie w całym Nowym Testamencie. Nie ma takiego powołania. W miłości mogę. Co to znaczy w miłości komuś zwracać uwagę? Bratu, siostrze. To znaczy że biorę pod uwagę, że mogę się mylić i że ten sam grzech albo większy może być obecny w moim życiu. W liście do Galacjan Paweł mówi, że kiedy idziesz, upominasz kogoś, bierz pod uwagę, że ty tak samo możesz być kuszony, możesz tak samo paść ofiarą podobnego albo gorszego grzechu. <gry> Przyznam wam się, że od czasu do czasu stosuję różne dietki. Jak się jest na dietce, to się zgubi 10 kg. wtedy jestem ekspertem od odżywiania się, wszystkim mówię. Źle jesz, źle jesz, patrz na mnie. No ale już za dwa miesiące ciuchy się znowu, nowe ciuchy się robią, już znowu za ciasne, a wszystkim już mówiłem, jak się mają odżywiać, nie? Bo już byłem ekspertem. I często w życiu duchowym tak jest, że, że jakiś rodzaj zwycięstwa, sukcesu, zdobycia jakiegoś, nie wiem, poczucia objawienia sprawia, że stajemy się aroganccy i niedostępni i wszystkim ludziom wytykamy ich niedbałość, ich cielesność, ich niewiarę itd. Tak nie ma takiego powołania. Jest powołanie, gdzie najpierw w Bożej obecności jesteśmy oburzeni na własny grzech. I czasami możemy być wstrząśnięci, oburzeni. I dlatego o tym mówię tutaj przy tym, przy tym czytaniu, że nawet jeżeli coś takiego czujemy, to trwamy w Bożej obecności, doszukując się dlaczego. Może Bóg coś nam pokazuje, może pokazuje, że kogoś skrzywdziliśmy nieopatrznie. Może pokazuje nam właśnie, że nie przebieramy w słowach, myśląc, że jesteśmy sprawiedliwi i, i służbę Bogu wy, wy, wykonujemy. Tak jak Paweł był prześladowcą Kościoła, a w tym momencie myślał, że służy Bogu. I ja wiem, że jest to skrajny przykład, ale my często tak myślimy, że reprezentujemy Boga, reprezentujemy Chrystusa, kiedy tak naprawdę wykonujemy szkodę. I w takim czasie, kiedy pozwalamy na takie rozbrojenie się, kiedy już, już nie asekurujemy się, ponieważ ufamy Bogu, ufamy Chrystusowi, właśnie wtedy Duch Święty przez Słowo swoje dobiera się do nas i zaczyna nad nami pracować. I często może być to bolesne. To odcinanie tych suchych gałązek, to kształtowanie nie jest przyjemne, ale ostatecznie to jest to, o czym właśnie Paweł mówi, że to karcenie Kogo Bóg miłuje, tego smaga, to karcenie nie jest przyjemne, ale ostatecznie przynosi błogi owoc, błogi rezultat, kiedy nie boimy się nieprzyjemnego procesu. Także w tym czasie nie unikajmy tego, co jest nieprzyjemne, tego, co nas wstrząśnie, zaniepokoi. Nie szukajmy tego tylko, co jest właśnie takie kojące, miłe, przyjemne, mówimy, taki fajny czas z Panem miałem, ale fajny czas z Panem jest też taki, gdzie czujemy się sponiewierani, poturbowani, ponieważ Bóg również coś poprzez to z nami, z nami robi. Więc zastanawiamy się, co jest w moim życiu, że sprawia, że akurat to mnie ujęło, to czuję. Może być pocieszenie, niepokój, zachęta, ostrzeżenie, gniew, chęć zrobienia czegoś w, tej spra w danej sprawie, pojednania się z kimś. Oceniamy, dlaczego właśnie to. I znowuż pozwalamy na chwilę ciszy, aby wyciszyć się, aby nie reagować emocjonalnie aby nie podejmować zbyt pochopnych decyzji. Niech sobie słowo, słowo rośnie, pracuje, zmienia nas, kształtuje. I czwarty krok do znudzenia. Do znudzenia, bo dla niektórych rzeczy my tak nie wypowiadamy się wobec Słowa Bożego, ale ja celowo to mówię, bo my wszyscy to czujemy. Do znudzenia. Czytamy po raz czwarty ten sam fragment. I Ja to nazywam czytaj ucieleśniająco, nawet nie wiem, czy to jest poprawnie po polsku. Inaczej pozwól, niech Słowo stanie się częścią Ciebie. Niech nastąpi wcielenie Słowa Bożego w Ciebie. Niech przemienia Cię, motywuje, uspokaja, wzburza, zmienia myślenie. I znowu chciałem przypomnieć, Tą ilustrację. Tak jak muzyk, jak pianista. Przez lata praktyki, czytania teorii, ale przede wszystkim grania, muzyka, ta zdolność staje się częścią jego. I kiedy mistrzów oglądamy, oni nie mają przed sobą nut, oni się na pamięć nie wykuli, ten utwór nie jest tutaj, on po prostu jest częścią nich. Ich możecie obudzić o drugiej, trzeciej nad ranem, posadzić za pianinem i oni będą grali psalmista Słowo Boże nazywa prawem, ale właśnie w psalmie to prawo nie jest kodeksem. To nie jest tak, jak za komuny niektórzy milicjanci mówili, na wszystko paragraf się znajdzie. Najpierw aresztujemy, a później będziemy szukali paragrafu. To właśnie nie chodzi o to, że sobie przypominamy, a na to zachowanie jest taki werset, a na tamto zachowanie jest taki werset. To jest też dobre, ono jest potrzebne, sobie przypominać. Ale tak jak właśnie muzyk, to staje się częścią nas. Stajemy się uczestnikami boskiej, Słowo Boże mówi co? Natury. Nie musimy sobie przypominać, ale że tak powiem automatycznie. To jest częścią nas, nasze zachowania, nasze wypowiedzi, nasze myślenie, nawet nasze reakcje są Boże, są podobne. Stajemy się podobni do Chrystusa. I wreszcie na koniec, już nie czytamy, ale odpoczywamy w ciszy i w obecności Pana. Pozwalamy, aby przez resztę dnia to słowo, jak piosenka, która nieopatrznie nam utkwi w głowie i kiedy myślimy o pracy, myślimy o naszych zajęciach, o zakupach, zabiegani jesteśmy w głowie, śpiewamy. Tak samo o to chodzi, że to słowo pozostaje w nas, w naszym wnętrzu, niekoniecznie w całości, niekoniecznie w postaci właśnie zapamiętanego całego zdania czy wersetu, ale w postaci tego, co nas dotknęło, jednego słowa, jednej koncepcji, jednego zdania, staje się częścią nas. Trawimy, przetrawiamy to słowo, przeżuwamy je, żyjemy nim i ono nam nie przeszkadza w koncentracji, w skupieniu się nad obowiązkami, nad naszymi zajęciami, ale właśnie jest takim stałym towarzyszem nas. Tak jak niepokój potrafi być, tak jak zmartwienie potrafi być, tak jak obsesja potrafi być, jest to ta pozytywna, przemieniająca nas obecność żywego Słowa Bożego w nas. I kochani, tego wam życzę, abyście nie tylko Biblię mieli na półkach, abyście nie tylko byli wyposażeni w informacje o Biblii, Albo nawet treści biblijnych. Uczeni w Piśmie. Znali treści biblijne. Ale Pan Jezus mówi, nie złapaliście tam życia. A życiem jest, że Pisma mówią o mnie. Chrystus jest życiem w Słowie Bożym. Chrystus jest tym Słowem, które stało się ciałem i zamieszkało w nas. I zamieszkało między nami. I tego wam, kochani, życzę, aby Słowo Boże mogło zamieszkiwać w was, przemieniać was sprawiać, abyście mieli świadome poczucie Bożej obecności, Bożej siły, Bożej przemiany, abyśmy wszyscy stawali się podobni do Chrystusa, a tym samym byli nosicielami Bożej obecności, Bożej prawdy, Bożej łaski w tym ciemnym świecie. Niech was Bóg błogosławi. Amen.